Cześć moi drodzy, to już ostatni podcast w tym roku Jak ten czas szybko leci Pamiętam jak niedawno zacząłem opowiadać wam o polskich idiomach Wydaje mi się, że to było bardzo niedawno, a okazuje się, że minął już rok Skoro to ostatnia audycja w tym roku, pora więc na krótkie podsumowanie Podsumowanie, czyli inaczej mówiąc Bilans, zestawienie Prawie wszyscy na koniec roku robimy bilans, czyli podsumowanie Zobaczmy więc, co działo się w tym roku na stronie rilpolish.pl. Jak już mówiłem, zaczęliśmy od polskich idiomów Przedstawiłem wam 50 idiomów, które są dość często używane w codziennych rozmowach. Nagrałem również historyjki z idiomami oraz pytania i odpowiedzi, żebyście mogli łatwiej się ich nauczyć. Jestem wielkim miłośnikiem historyjek i uważam, że to jeden z najlepszych sposobów nauki języków obcych. Jeśli uczycie się jakichś języków i znajdziecie historyjki z pytaniami i odpowiedziami, to na pewno warto spróbować tej metody. Zrobiłem również kilka podcastów na temat jak uczyć się języków, na temat motywacji oraz na temat rozwoju osobistego. Bardzo lubię takie tematy, i na pewno w tym roku również będę robił podobne podcasty. Myślę, że to bardzo ciekawe jak działa nasz mózg, jak działają nasze zmysły, jak możemy uczyć się szybciej i skuteczniej. Ostatnio nagraliśmy również rozmowy razem z Anią. Mam nadzieję, że razem z Anią zrobimy jeszcze wiele podcastów. Będziemy razem rozmawiać na różne tematy. Jeśli macie jakieś pytania albo chcecie, żebyśmy porozmawiali na jakiś szczególny temat, to proszę piszcie do mnie albo po prostu od razu w komentarzach świetnie to było nasze krótkie podsumowanie to wszystko działo się w tym roku jeśli ktoś nie słucha podcastów od początku tego roku jeśli ktoś dopiero znalazł naszą stronę to zapraszam do posłuchania starszych audycji a nawet tych z zeszłego roku Moi drodzy, jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ jest nas coraz więcej. Coraz więcej osób słucha podcastów po polsku i coraz więcej osób chce uczyć się polskiego. Jest już nas naprawdę dużo. Jeśli jesteście ciekawi ile, to już wam mówię. W zeszłym roku... Czyli w roku 2012 W najlepszym miesiącu Real Polish odwiedziło około 8 osób A było to w listopadzie W tym roku Tak się składa, że również w listopadzie Było najwięcej odwiedzin To nie do wiary. Ale to prawda W tym roku w listopadzie było ponad 17 tysięcy odwiedzin. Zobaczcie na wykresie. To niesamowite. Na całym świecie ludzie chcą uczyć się języka polskiego. Najwięcej odwiedzin było z Polski. Drugie miejsce zajmuje Ukraina. Prawie tyle samo odwiedzin było ze Stanów Zjednoczonych. Czwarte miejsce to Wielka Brytania. Dalej jest Rosja, Niemcy, Belgia, Białoruś, Francja i na dziesiątym miejscu są Włochy. Prawie z całego świata ludzie odwiedzają moją stronę. Bardzo, bardzo się cieszę, że piszecie dużo komentarzy, że lubicie to co robię, że lubicie uczyć się języka polskiego. Dziękuję wszystkim za ciepłe słowa, które od Was dostaję. Dziękuję za e-maile, za komentarze. Na pewno nie uda mi się wymienić wszystkich, którym chcę podziękować. Dziękuję bardzo Juskowi i Kubie ze Stanów, Tamar z Belgii, wielu przyjaciołom z Ukrainy: Juri, Oleksandr, Natalia, Aleks. Svetlana, Olia z Rosji, Dawid, Ron, Jet, Martin, Suzan. Jest was tak wielu. Dziękuję. Jose i Blance z Wenezueli, Sergio z Brazylii, Shirley, Nuno, Bert, Meltem, Eriks z Holandii, brat Paul, Marcos, Christine. Wszystkim dziękuję, wszystkim, których nie wymieniłem. Wszyscy jesteście w moim sercu. Wasze listy i ciepłe słowa upewniają mnie w tym, że to co robię ma sens. Jeśli dopiero znaleźliście mój podcast, proszę przedstawcie się, przywitajcie się. Z przyjemnością poznam Was wszystkich. Bądźcie pewni, że dopóki będę dostawał od Was listy wiadomości, dopóty... Będę robił podcasty, czyli będę robił podcasty tak długo, jak długo będę dostawał od Was listy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, nadchodzi nowy rok i w tym czasie zawsze robimy nasze noworoczne postanowienia. Postanowienie to inaczej mówiąc takie nasze przyrzeczenie. Postanawiamy odchudzić się, albo rzucić palenie, więcej czytać, albo uprawiać więcej sportu. Ci, którzy uczą się języków, postanawiają, że poświęcą więcej czasu na słuchanie, albo czytanie książek w języku, którego się uczą. Robimy postanowienia na cały nadchodzący rok. Dziś chcę Was namówić, żeby nie robić aż tak długoterminowych postanowień. Dziś chcę opowiedzieć Wam o sile krótkich postanowień, o sile postanowień krótkoterminowych. Jest wielka różnica. Jeśli planujemy coś robić przez cały rok, albo tylko przez kilka tygodni. Jest bardzo trudno dotrzymać swojego postanowienia, jeśli planujemy coś robić przez cały rok, albo przez wiele miesięcy. Podświadomie wiemy, że będzie nam bardzo trudno dotrzymać danego słowa. Dotrzymać Postanowienia. Zauważyłem, że jeśli planujemy coś na krótszy czas, na krótszy okres, jest o wiele łatwiej to zrobić. Jest o wiele łatwiej dotrzymać słowa, dotrzymać obietnicy. Jeśli postanowimy coś robić przez 30 dni. To dość łatwo dotrzymamy danego słowa I to właśnie ma wielką moc Ma wielką siłę Wiele razy się o tym przekonałem Dlatego właśnie teraz chcę o tym wam powiedzieć Nie wiem czy słyszeliście o pewnym eksperymencie Naukowcy dali grupie ludzi specjalne okulary te okulary odwracały widzenie do góry nogami. Jeśli ktoś patrzył przez te okulary, to wszystko widział odwrotnie, do góry nogami. To, co było na dole, widział na górze i na odwrót. To, co na górze, było na dole. Bardzo trudno w takich okularach chodzić i coś robić. Ludzie, którzy brali udział w tym eksperymencie, byli podzieleni na dwie grupy. Połowa z nich po 15 dniach zdjęła okulary na jeden dzień, i potem znowu założyli je 16 dnia. Druga połowa nosiła okulary przez wszystkie 30 dni. Przez 30 dni nie zdejmowali okularów Ludzie, którzy nosili okulary Ciągle przez 30 dni Na koniec mogli swobodnie poruszać się I robić wszystko tak, jakby byli bez okularów Ich mózg przyzwyczaił się do nowej sytuacji Ci, którzy przerwali eksperyment, po 15 dniach i potem znowu założyli okulary musieli nosić je jeszcze przez kolejne 15 dni aby dojść do tych samych rezultatów do tych samych efektów ta przerwa ten jeden dzień przerwy spowodował, że musieli od nowa przez 30 dni przyzwyczajać się do tych okularów. Ich mózg musiał się jeszcze raz przyzwyczajać. Ten jeden dzień spowodował taką różnicę. Jeśli chcecie rozpocząć ćwiczenia, albo chcecie zmienić nawyki żywieniowe, albo chcecie zacząć czytać książki codziennie przez 30 minut, Albo jeśli chcecie przestać palić Albo zacząć codziennie biegać Wszystko jedno Każdy ma jakieś inne cele Polecam, zróbcie sobie postanowienie na 30 dni Postanówcie to robić I zacznijcie to robić przez krótki czas 30 dni jest dobrym okresem Spróbujcie przez 30 dni i zobaczcie co się stanie Jeśli postanowicie robić coś przez dłuższy czas To trudno będzie dotrzymać słowa Trudno będzie zrealizować takie postanowienie Podświadomie wiemy, że to będzie trudne Nasza podświadomość uważa, że to jest niemożliwe I dlatego często to się nie udaje a gdy to się nie uda Powoduje to naszą frustrację Złe samopoczucie Obiecaliśmy coś sobie I nie dotrzymaliśmy słowa Nie udało się Czujemy się z tym źle W ten sposób może nawet dojść do sytuacji Że nabierzemy złego przekonania o sobie Pomyślimy nie potrafię dotrzymać danego słowa, jestem leniwy, mam słaby charakter. Dlatego o wiele lepsze są postanowienia krótkoterminowe. Łatwiej jest je zrealizować. Łatwiej dotrzymać słowa i poczuć się wtedy bardzo dobrze. Poczuć, że dotrzymaliśmy danego słowa, zrealizowaliśmy nasze postanowienie zrealizowaliśmy nasz cel postanówcie, że będziecie coś robić przez 30 dni czas i tak upływa więc dlaczego nie spróbować jeśli będziecie robić coś codziennie przez 30 dni, to być może stanie się to waszym nawykiem dobrym nawykiem więc dlaczego nie spróbować? Uczycie się języka polskiego Więc zamiast Postanowienia, że W tym roku przeczytam Sześć książek Wysłucham sto godzin Po polsku Zamiast takiego postanowienia Pomyślcie tak Przez 30 dni Codziennie będę Słuchać przynajmniej 30 minut Historyjek po polsku Albo Codziennie będę czytać przez 30 minut Ok? Zobaczycie, co będzie po 30 dniach Jak się poczujecie Jak wzrośnie wasza motywacja Wasza wewnętrzna siła Zachęcam was do zrobienia Sobie takiego 30-dniowego przyrzeczenia Postanowienia Zróbcie sobie taką próbę po 30 dniach zrobicie sobie następne, a później następne postanowienie. Spróbujcie przejść przez te pierwsze 30 dni. Przekonajcie się, jakie to doskonałe doświadczenie. Świetnie. Myślę, że na dziś to już wszystko. I to już wszystko na ten rok. Życzę Wam wszystkim spełnienia marzeń. Niech Wasze plany się zrealizują. Życzę Wam i Waszym rodzinom zdrowia, szczęścia i pomyślności. Życzę Wam udanej zabawy sylwestrowej. Nie wiecie co to jest Sylwester? Ostatniego dnia roku, 31 grudnia, imieniny obchodzi Sylwester. Dlatego w Polsce ten dzień, a właściwie noc, Nazywamy Sylwestrem Ostatnia noc w roku to Sylwester Zatem życzę wam Udanego Sylwestra Bawcie się dobrze Wszystkiego najlepszego I do usłyszenia w przyszłym roku Pa, pa To był podcast Real Polish Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl I'm on the way.